Witam, podcast podcastu Grach Komputerowych, Konsolowych, ale nie tylko. odcinek 642. Ja nazywam się Damian paluchaka Dachman i dzisiaj mam wielką przyjemność gościć, no ja to nazwę, kolektyw zwany Retrogralnią, czyli Artura Cieniega, a Kasondę, Mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska, to przepraszam, Artur. Mitchell Jakuba Rzepeckiego Borga. Ej. Wojtka Frabińskiego, Frabiego. Cześć, cześć. I Michała Lisieckiego, Mfixa. M Mfixa. Mfix. Chłopaki, dziękuję serdecznie za to, że godziliście się no, być w wirtualnym studiu. Ja przyznam, że chłopaków oczywiście znam, jak to z jednej strony, od wielu, wielu lat, bo, bo oglądam kanał Retrogrami, też śledzę poczynania muzeum, ale to była taka okazja, że wreszcie wreszcie się najpierw spotkałem z Rabim na Retrosferze w tamtym roku i tak od słowa do słowa właśnie stanowiłem, że fajnie byłoby coś takiego zrobić, a teraz jak już miałem tą przyjemność tak chyba dłużej porozmawiać właśnie i, i z Michałem, i, i, i z Jakubem, no, no to tak mnie naszło, że trzeba to szybko wykorzystać, póki jest właśnie taki gorący moment i, i, i spotkać się właśnie, pogadać właśnie o was, o o tym, co robicie i o tym, co też przygotowujecie. Więc ja myślę, że, że będzie dzisiaj sporo sporo ciekawych tematów, ale tak na początek tak zapytam was, który też był piksel, na którym byliście. W tym sensie, bo o ile dobrze pamiętam, to byliście z tą, z tą imprezą praktycznie od początku, tak, Związanie. przynajmniej od, od tych pierwszych edycji. Bo przynajmniej na pewno widziałem i... i i Michała, i Jakuba. A może na danym e, ksywkami, bo tak mi ułatwi, e, Borga i Mfixa e, widziałem już no, lata temu, prawda? Nawet chyba nie wiem, czy 10 lat temu, czy może tak, jak jeszcze było to na no Zajedni. Matrix może... to chyba było na każdym, co nie. Ja byłem chyba na każdym, nie wiem, ilu było pizzerii, Byłeś, by... ale było tyle, ile ile na ilu byłem. Byłeś na, bo... pierwszym kolekcjonariusze mał... kolekcjonariusze, byłem na, na pierwszym w takim małym. Na ja. pierwszym w takim małym budynku, bo my właśnie mieliśmy z Borgiem dyskusję teraz, ja. czy, czy, czy ja. wyście byli na pierwszym. Ale myślę, że na byliśmy. Moim zdaniem byliśmy, nie byliście. Albo się w ogóle nie znaliśmy wtedy. Myśmy byli ja wtedy. byłem na Pixel Heaven tak dawno, że jeszcze pamiętam, jak John Herr był świeży. Tak, tak. No, no, no, ale ja nawet tego, się że tak, John, John Herrera w tym roku nie widziałem, ale wiem, że o. był, no bo to jest taki stały element tego. Tak, tak. tego nie, tego Ale, ale prób ja próbuję sobie przypomnieć, bo pierwszy Pixel był naprawdę w małym budynku, takiej jakby willi dwukierdowej. Takiej małej, tak, małej knajpie, gdzie było strasznie, na, na, ciasno. Na Było gorąco, na zewnątrz waliło ziob, waliło pewnym e pewną substancją o mocnym zapachu. I no, i było to i były tam pierwszy raz y y Można było zobaczyć na żywo Borka I innych Stop Secretus y Bajtka, tak? To się tam byliście To czy że wtedy chyba w ogóle się jeszcze nawet nie znaliśmy Nawet z widzenia, bo ja uważam, że, was, że Ciebie, ciebie Borgu i MFX Pierwszy raz zobaczyłem na żywo na dawnych komputerach I grach w zamku wro wrocławskim A Artura jeszcze później na DKIG w takim domu kultury Ale okej, okay, bardzo, byli, bardzo możliwe, że byliście tam Tylko wtedy w ogóle nawet nie znaliśmy tak, byliśmy po tak. retroage'owej stronie mocy. Tak, tak. Jeszcze był z, u złego retroag'a. Wtedy nie czy tam... to, że było retroage, to było jeszcze nawet przed retroagem, chyba, albo po Retroag'u, nie pamiętam. Myśmy mhm. też leżali pamiętam, że... sobie na tych na, na leżaczkach przed wejściem do środka, nie dało się wejść tej imprezy. Pamiętam, spotkaliśmy pierwszego naszego fana w ogóle, który tak, chciał w tak. ogóle z nami tutaj chillować i, i stawiał nam napitki i tak dalej. Także tak. to było przeżycie dosyć duże. To już nazwa. było tyle tak. wygrać, prawda, na w początku YouTube'a, tak. Ale y, wiem, że też wspieraliście imprezę, bo, bo wasze sprzęty no, y, stanowiły takie gro tego, co, co, co znajdowało się wtedy na, na tych znaczy ławeczkach. nie na tym pierwszym, na, na pewno. Ale... To było, na na trzeciej. spory to, kawałeczek. To była taka to sytuacja, tak. że chyba przed, trzecim, przed trzecią imprezą dostaliśmy wiadomość dwa tygodnie przed imprezą, że ratujcie nas, tam się ktoś wysypał, nie mamy retro i trzeba przywieźć. Mówią komputerów skatować tak, kiedy wysypało. Tak, wysypało, trzeba przywieźć, trzeba ratować. I wtedy zorganizowaliśmy chyba cztery samochody, jeszcze był Dizzy, yy, nasz też, tak powiem, członek <głos》> zamiejscowy i nas wtedy wpakowali właśnie do tego samego miejsca, co byliśmy w tym roku. Mm -hmm, tylko, że na dole, bo wtedy, teraz jest na, na górze, w tej to takiej był... koronie stadionu, jak to mówię, a wtedy byliśmy pod, tą, pod tym pierwszym balkonikiem. Tak, to był pierwszy Pixel, kiedyś wystawiliśmy, mi się że wydawało, że to w Zajezdni był pierwszy. ale Zajezdni się wydawało, tam się wystawialiśmy. To był to drugi, to też... był taki epicki. To drugi. To ja był taki pamiętam, bardziej że to ebizki. naprawdę pierwszy raz byli. Okej, to może kolejnością mylimy. Skupia, to no, może... W, mhm. bo w Zajezdni chyba tak, w Zajez bo w najbardziej pamiętam no, bo na a, pewno był... w Zajezdni Katowice wtedy nie przyjechały i my zastępowaliśmy Katowice a czy to było możliwe, że wcześniej byliście z MFXem tutaj jak najbardziej nie, nie, no nie, się, nie byliśmy... to na pewno była Zajezdnia Zajezdnia była to, kolejna Zajezdnia była kolejna to, to, to, <coughs> film, no, to robiliśmy pamiętam. po prostu wiele pikseli to, no. Tak, <coughs> tak. no to, to zapytam takie łatwiejsze do ustalenia pytanie mam nadzieję, czyli jak to się zaczęło? Kiedy powstała tak oficjalnie retrogradnia, może to jest, znaczy kanał retrogradnia, ale też jak te wasze zainteresowanie przekuliście w tę pasję i właśnie później w a później oczywiście dojdziemy do, do tego klem dera waszej działalności, czyli muzeum, ale chciałem was zapytać, jak to, się, jak to się ta przygoda właśnie zaczęła? Kto na to wpadł? Kiedy właśnie ten, ta ekipa się wykrystalizowała do tego składu i no to jest takie dla mnie bardzo ciekawe, bo to były też bardzo wczesne chyba też czasy dla YouTube'a, prawda? To... Nie 15 wiem, lat jak. temu to było. Tak. 15 lat temu. A to mm. chyba każdy, gdyby niezależnie, wpadał na pomysł zajęcia się retro. Byśmy z MFX-em wpadli. A myśmy organizację... akurat wpadli, zaczęli no jakby synchronicznie. bośmy zaczęli no razem, tak. bośmy organizowali wtedy konwent. Borgo powie, ja dopowiem. Organizowaliśmy konwent, konwent miłośników gier i fantastyki, Kulkon. To była jego bodajże trzecia czy czwarta edycja? Też jest stary nie pamiętam, ale wtedy na jednej z imprez fantastycznych zobaczyliśmy, że gdzieś tam we Wrocławiu, że gdzieś tam w jakiejś piwnicy stoi taki Pegazus i tam ludzie sobie na tym Pegasusie grają. Wtedy tak. za Mavixem pomyśleliśmy sobie, że kurde, taki Pegasus, tak retro rzecz, to w sumie fajna rzecz. Warto by było tak. No, coś? Jeszcze miałem taki pomysł, tak. bo zawsze nam zostawały, m, pamiętam, że jedna z, z organizatorek zawsze załatwiła komputery ze Skyneta i tam zawsze jakieś smutne rzeczy chodziły zazwyczaj, no, bo to były komputery takie powystawowe. Ja sobie pomyślałem, kurczę, jakby tak na przykład puścić emulator, to byśmy ludziom pokazali, jak wyglądały kiedyś sprzęty. To jest taka pierwsza myśl, a potem teraz nas przechodzi następne, ile w sumie teraz kosztuje komodorek? To chyba nie może być jakieś drogie. Ile, ile można by dać za, za Amiga, albo za Pegasusa, albo za cokolwiek? No jak się okazuje, że to zdążyliśmy na ostatnią chwilę, kiedy to jeszcze nie było potwornie drogie. Jeszcze jeszcze mm -hmm. ten trend się, się nie zaczynał. Nie, po, jeszcze trochę to no. zajęło ja, ja Było przed bańką czy... chyba, tą, bańką retro. Nie? Bo no, później... bo ja pamiętam, jak kupowaliśmy pierwszą Amigę i dawaliśmy za nim 40 zł. Fakt, że właściciel był przekonany, że nie działa z dysków, co się okazało potem być Ale nieprawdą. Była, Ale tak. pamiętam, jak szedłem z tym przez miasto i ludzie mi salutowali. Tak było. <śmiech> <śmiech> to były czasy, że komodorek <śmiech> był po 20, a Amiga była po 50. Ta, tak. ta, ta, a ja tak. ja tak. takiego a drogiego. który to był rok, mniej więcej pamiętacie? Końcówka 10. Ten kontakt, a my się zaczynali wcześniej, bośmy są odpowiedzialni. Ja tu tylko wspomnę, żeby być precyzyjnym, że to ja bym nie powiedział, że to była przed bańką, bo ja kupowałem moje, moje pierwsze komputerki za ceny pewnie dwa razy większe niż wy, no ale to jeszcze nie bańka, tak, to dobrych parę, parę lat temu. Ja kupowałem już od pierwszego Komodorka za 60 zł z magnetofonem, a to było chyba z 3-4 lata, lata po was, dopiero później się zaczęło to już totalne, totalne szaleństwo, a wcześniej to był taki, no kapało w górę, ale to jeszcze nie zabijały te ceny. Mm -hmm, mm -hmm. No ja, ja, ja to tak dodam, że ja chyba w 2015 i to teraz ten nikt w to nie uwierzy, ale kupiłem chyba za 500 zł Amiga 1200. I to już taką... W że tak tanio, tak? Że no tak? tak tanio, jak sobie tak, tak, tak pomyślę no, no. teraz, to, to tyle wygrać w życiu, nie? <laughs> No, a to no. już bym powiedział, powiedział, że to już cena konkretna. No, a, wraca, a, wraca, a wracając do historii, to jak chłopaki, chłopaki wspomnieli, to tak oni, oni jakby stworzyli retro, pierwszą retrogralnie jako, jako kanał na YouTubie i wy i, jeżdż, i wyjazdowe imprezy. Natomiast natomiast my z Arturem dołączyliśmy później, tak? Chyba tak oficjalnie nawet Artur chwilę wcześniej, ale właśnie jak wspomnieliśmy, spotkaliśmy się e, tak naprawdę chyba takim założycielskim imprezą e, współczesnej retrogralni i później to, to była, to się nazywało Bakara, pamiętacie? Ten Dom Kultury tak, DKIG. Klub, bo klub, to jest klub Bakara. Tak, bo sam na pewno poznałem Artura po raz pierwszy. No was, e, Michała, Michała i Kubę poznaliśmy, poznaliśmy na się na tym samym na, na jeszcze wcześniejszym DKIG w zamku, chociaż to mi zawsze wypominam, że wtedy jakoś nie zaiskrzyło, nie byli jakieś, byli jakieś o, o, tacy o, o. poważni, wielcy wielcy youtuberzy, ha ha ha, ja śmiałem trochę, ale jakoś mhm. po prostu wtedy, wtedy coś tam zagadaliśmy i, i nic więcej, a tak naprawdę na spokojnie, dopiero później oczywiście na, na tym, na pikselu którymś, tak? Mhm. tym Drugim trzecim drugim się jakoś bliżej poznaliśmy, no ale tym, co, co spowodowało jakoś, jakieś konkretne działania wspólne, to było, to było DKIG, więc tak naprawdę jak widać i imprezy jeszcze organizowane wcześniej przez tych weteranów z ten imprez pomogły też może, nam, nam się zorganizować. Wronek. Tak, tak, wszystko to wina, to wina bronek. wronka. wronka. Mhm. Wszystko mhm. to zaplanowało od początku. Tak. No i te Tak, przepraszam? do Krak Krakowie było DKIG, we Wrocławiu było DKIG, DKIG też było kurde, tak dużo tak, już. Nie jeździliśmy pod DKIG. Byliśmy raz w Łodzi też, to już było już po, no bo, po rozpoczęciu. Bo DKIG było też starsze od Piksela przecież, prawda? To czekajcie. No tak, kiedy... dużo, dużo. Nie, to to tak, tak, to DKIG, na który, to DKI w zamku, na którym się poznaliśmy z wami, to było no, chyba istotny czas przed Pixelem. Bo to pamiętam, że było tak, że właśnie dosłownie z parę miesięcy wcześniej zacząłem się retrointeresować. interesować, kupiłem tego mojego Geprysz, odkupiłem mojego modorka, później kupiłem zawsze wymarzoną amigę, której nigdy nie miałem i jakoś tak patrzę, o kurde, są imprezy takich dziwnych ludzi, no to może to będzie moje hobby. To mhm. nie tylko ja tak mam. No mhm. właśnie. A Artur jest wyjątkowo cichy, więc zastanawiam się, czy nie ma jakiegoś takiego brudnego. Eee, moja droga na jest początek, ja do skoku, bo on ma historię więcej niż my tutaj Moja droga panie. jest trochę inna. Ja sprzętem się tak interesuję od 25 lat z racji no, tego, czym się zajmuję. No, zajmuję się serwisem i często ludzie zostawiali mi taki sprzęt, ponieważ ten sprzęt no, okazywał się czasami nie do naprawienia, albo po prostu ktoś bo nie chciał odbierać. Więc zostawały jakieś komodorki, amigi w, w serwisie elektronicznym moim. No i to tak stopniowo, stopniowo, tak, ale czego się tym nie zainteresować. No i to było całkiem fajne. Jeździłem też dość sporo po różnych giełdach zachodnich i kupowałem różne dziwne sprzęty, na co moja żona była przeszczęśliwa, bo nagle się okazało, że przestałem się mieścić w mieszkaniu. No i tak, tak, stopniowo, stopniowo i mnie z kolei zwerbował alt nie wiem, czy sobie... Koledzy chyba nawet nie mają tego świadomości, że to Alp mi na DKIG. No, tak, no. Tomek... Tak, tak, tak. E, tak, Tomasz Macinkowski, dokładnie. E, mhm. On przyszedł do mnie do serwisu po drukarkę, którą miał odebrać po, po jakimś tam naprawie e, i e, zobaczył, że ja mam taką hałdę takiego starego sprzętu, co nie? Na początku chciał odkupić oczywiście. Co było, że tak powiem, no... Mm, no ja to raczej nie mówię, nie, to wiesz, to nie na sprzedaż, to moja kolekcja. A to wiesz co, taka impreza tu będzie niedaleko twojego domu, a że Bakara znajduje się dosłownie 200 czy 300 metrów od domu, no to zebrałem trochę swojej kolekcji i pokazałem na tej, na tej imprezie. co, nie? I Tam się wszyscy poznaliśmy tak naprawdę. Tak, tak. tak można to wspomnieć. Warto podkreślić że właśnie to, co też ładne, że u ciebie Artur kolekcja, no to mimo, że ty właśnie byłeś, byłeś, zbierałeś ją dłużej cicho niż chłopaki. Tak, i to, tak, ona, tak. to ona jest ogromna. Ja się nie chwaliłem tym, bo udawałem no no. to za taki, tak. taki trochę rodzaj odstrzelenia. Powiem szczerze, ja nawet YouTube'a nie oglądałem z chłopakami do tych związane, związanego z powiedzmy tym retro. Tylko robiłem to sam dla siebie, a że, no powiem szczerze, na imprezach zauważyłem, że są takie świry i są ludzie, którzy chcą patrzeć na ten sprzęt, grać na tym sprzęcie, czyli jakby odtwarzać funkcjonowanie tego sprzętu, bo to przecież nie tylko sprzęt, różne sprzęty tam pokazujemy i mechaniczne i, i jakieś nietypowe typu rysowanie na telewizorze, CRT. Więc to jest naprawdę fajne, świetne. No, naprawdę mhm. byłem zaskoczony, że, że to ma aż tak wielu fanów. Później był ten boom, cały, cały retro, to neoretro, które ja tak szczerze powiedziawszy trochę nie tak. lubię. Przepraszam, tak, tak, tak. Czy wtedy to hobby było chyba, chyba jeszcze fajniejsze, bo było tak naprawdę takie będzie tak, dziwne. Tak, było już tak, tak, takim freakiem, tak, ale takim tak. freakiem elitarnym. A teraz, a gras w, re, w, w retro, a ja Zresztą tutaj. Wszyscy są retro. Ja to retro, mają ja... retro. Tak, tak. Teraz a już wtedy miałeś jakiś taki wyjątkowy jakiś sprzęt, taki, taki bardzo rzadki na końcu czasu. Nie tak, wiem, sama Kupera albo coś w tym stylu. Wesla tak. z IBM 5160, taki, taki zupełnie odleciany, bo to taka, taka, taki biurowy komputer bardziej, ale, ale w ogóle taki nietypowy to dużo tego miałem, naprawdę tego sprzętu była cała masa, jakiś zupełnie, ja bardzo lubię Pongi na przykład, więc tych Pongów mam, nie wiem, z 200, <grym> więc, więc mimo, że to jest taki sam sprzęt wbrew temu wszystkiemu, to sama różnorodność tych Pongów i to jak one, jak wiele firm w tamtych czasach chciały pokazać i zaistnieć na tym rynku cyfrowym i jak jakie one mają design tego całego swojego... No to, to odlot w ogóle. Czasami jak się popatrzy na jakieś włoskie konsole, czy jakieś, nie wiem, jakieś bardzo egzotyczne, to psz, znaczy Pongi, to powiem szczerze, no to jest coś niesamowitego, co nie? A dzisiaj trzy smutne firmy. No I tak. A, a już no niedługo nie będzie tych trzech smutnych firm. No, pewnie, pewnie dwie. będzie, będzie, będzie, będzie, będzie apka, apka na telewizor. No, tak, bo chociaż na ten znienawidzony <laughs> przez was neoretro. No to wprowadza nie, takie sprzęt. Nie, nie, nie. nie. nie jest nienawidzony. Nie, nie, nie. nie, nie. nie, jej, nie, nie, fiesta, nie, nie. mi się wydaje, że chyba... Y... Z dystansem. Borg chyba... I... Nie, nie, krzywo nie patrzy że na takie everkady. Ja lubię neoretro jak najbardziej, ale natomiast jeśli chodzi o neoretro, to Fabi jest tutaj największym maniakiem. On zbiera... <tops> zbiera wszelkie mini-arcade, jak widzi tylko mini arcade, to od razu się portfel otwiera. Dajmy do muzeum mini-arcade'a. ale to znowu. Nie, nie, tak zapewne. Arcade'y i komputery mikro Zapewne jeszcze, że co znaczy neo bo ja chyba nawet sam to stwierdzenie stworzyłem, w którymś w naszym filmie, chociaż tak naprawdę nigdy nie wiedziałem, co ono znaczy. I tak naprawdę chyba w tej chwili używamy to w kontekście właśnie sprzętów, które udają Stare, ale, ale są znaczy, nowe. Wiesz, co, pewnie jakby się doszukiwać tak? tych y, y, znaczeń, tych definicji, to y, zawsze się mówiło retro. Później była wow. taka, taka inicjatywa, żeby jednak mówić na te stare sprzęty vintage, bo to przecież one uh -huh. są tak, tak. po prostu stare. I to, co my nazywamy neoretro, to jest naprawdę retro. No bo to jest stylizowane na te stare sprzęty. Ale Taka jest ja, ja lubię to naprawdę na... o Jezus, tak. ży, ży, ży, ży, ży, ży, czyli całe nasze, cała nasza nazwa i cała nasza historia jest kłamstwem. Nie, to no, jest, no to jesteś. To jesteś to ale skrawia. słuchajcie, ja, ja bym powiedział, że y, y, to, co robicie, Jesteśmy to jednak oddaje bardziej... też ten, tą, tą, tą nostalgię, no bo używacie nowoczesnych sprzętów, nowoczesnego kanału komunikacji, do tego, żeby jednak rozbudzić tę nostalgię. I, i, i tak, wyciągnąć czasami jakiś taki rzadki sprzęt i zrobić taki przegląd gier. I pokazać, że niektóre gry się fatalnie zestarzały i są praktycznie niegrywalne na dzisiejsze standardy, ale jednak jest, no jest coś takiego, że, że można to poczuć, można to I, I pamiętacie te pierwsze filmy, no, nie wiem, no pewnie to jest łatwo, można po prostu dojść na kanał i zobaczyć, co tam pierwszego rzuciliście, ale pamiętacie tą atmosferę tego, tego 2010 roku, kiedy zaczęliście wchodzić na ten YouTube. Te robić te pierwsze filmy, i nie wiem, szliście w kierunku, może właśnie ze względu na to, że Artur jest jednak no, specjalistą, potrafi serwisować te sprzęty. No to, wiecie, to był taki moment, że właściwie każdy taki kanał o retro to miał jakieś wideo o tym, jak, prawda, wybielić komputer starych, nie? Te też amigi, które Jestem były. W nie byłem przeciwnikiem wybielania, nie, nie lubimy ważne. No, nie, nie, nie ale lubimy, wiecie, nie lubimy, ale nie. wybielanie jest, oj, oj. wiecie dlaczego, dlaczego się nie pewnie mi poprawicie, bo, bo są po prostu trzymane w szafach, jakby je normalnie trzymać na, na widoku cały czas, to one by tak chyba nie żółkły. Nie, no, to... odwrotnie, one żółkają słońca. Się ono od słońca, tak. od, od utlenia, utlenia się ta zewnętrzna Taki warstwa. Jakiś związek potasu, czy czegoś takiego. Tak, tak. I powiem Ci, dróg. że żeby to było śmieszniej, to utlenianie, ja nawet gdzieś z Marią Galą, tak? dobrze, dobrze, chyba, no, jeśli przekręciłem, Gardu. Maria, przepraszam. E, z gardą, przepraszam. O, gardą, dobrze. E, e, tak. e, robiliśmy coś takiego, że chcieliśmy zrobić chemika, wezwać, który nam zrobi rodzaj takiej odpowiedzi, dlaczego to się tak dzieje i czy... Wybieranie nie spowoduje po pewnym czasie większej degradacji tego plastiku. Czyli, Taka. że ten plastik zostanie się kruchy na przykład. Po, y -hmm. po na przykład po 10 latach. Bo my tak naprawdę nie wiemy, być może, że nie, ale chcieliśmy znać taką pełną odpowiedź na, na, na, tak, za, na tak postawione pytanie. Jaki mamy wpływ, że działamy tym perhydrolem, czy tam wodą utlenioną, czy tam środkami chemicznymi na plastik, który już został, warstwa tego plastiku została utleniona przez słońce i czy to będzie miało w późniejszym czasie Bo Może się okazać, że wszystkie sprzęty, które tak, zostały wybilone, się rozłożą. Tak, tak. Ja to... Do, do, do wybierania do, dodam właśnie, że tak, jak kiedyś się bawiłem też w numizmatykę i tam zawsze też była dyskusja, tak, czy, pa, tak. czy, paty, czy należy usuwać patynę z monet. Więc ja tak samo, ja, tak samo jak, numizmatyce, ja, jak i w numizmatyce, jak i w retro uważam, no należy oczywiście wyczyścić z takiego oczywistego brudu, ale poza mm -hmm. tym to, to, jest, to jest stan zabytku, stan, stan to jest oryginalny. Tak. My, my, my nawet zostawiamy często takie elementy, jak jakieś naklejki, jak nie są zniszczone tak. oryginalnie, jakieś o, to, jest moda, super bo to, jest, to jest To super. Artur nazywa kontekstem dokładnie dokładnie właśnie mm -hmm. i to fajnie gra. A, a, a natomiast jeszcze do, co do mani, jeszcze są samej fizyki, czy, czy tego, jak się niszczy, no to widziałem takich maniaków, takie filmy, nie w Polsce, wprawdzie. To, to, to, to generalnie, tak jak powiedział Artur, światło UV szkodzi, więc robili sobie games roomy, gdzie instalowali świetlówki, na świetlówki dokładnie filtry i jeszcze filtry w oknach, które blokowały światło UV, że mieli światło, ale bez UV, więc mogli grać przy świetle i sprzęt im w ogóle... Ale oczywiście ogóle nie widzieli nie tego sprzętu, <śmiech> bo było ciemno. <śmiech> no, oczywiście to, to jest jedno. Maniakizm, maniakizm, bo pewnie to jest też łknięcie, nawet nie dostrzegli go, nie robiąc z co roku i nie porównując, ale zdecydowanie do światła ufa, jest No i, no ale, tak. więc, no, ale sprzęty, pewnie, to, żeby pożółknąć przez ten czas, co były i pewnie gdzieś to się tam. Nie, nie, ale zawsze sprzęty u nas muzeum chyba nie mamy nic wybielanego. nic wybielanego, Na nic to, żebyście... co mam, bo i tak mieliśmy zarzut o to, że ktoś nam powiedział, tak, moglibyście tak, wyczyścić tak? te sprzęty. I to nie chodziło o brud, tylko chodziło o. No, no. Bo może gdzieś tam jakiś kurz, wiecie, no, mogliśmy czegoś nie dostrzec. tak, tak, ale nie, jeśli tak... nie da nie do odróżnić żółknięcia, tam nie ma za tak, bo tak, to nie zawsze tak. jest żółknięcie, czasami inne, inne dziwne kolory przywiera. Żółknięcie czasami jest brzydkie po prostu. Tak, tak. Nie da się ukryć, ale, ale jednocześnie no, jest naturalnym procesem starzenia, i tak jak z monetie nie zmierz patynę, zniszcząc patynę na monetach, się niszczy monetę. Tą, tą szlachetną patynę, bo jest jeszcze coś takiego jak nieszlachetna patyna, no na przykład na, nienaturalnie nadawano, tak? Czyli chemicznie. Bo można patynę mhm. wywołać. Więc to jest, to, to, to jakby nie jest nic niepożądanego, więc... Mhm. Ten, ale w, to nudne, więc... Ale ja jednej... że, że w takim razie, skoro nie, nie, nie takimi rzeczami, czy nie, nie um, wybielaniem starych mhm. komputerów się, się zajmowaliście, to co taki, jaki był taki moment na początku, że wiedzieliście, że kurczę, to chyba wychodzi, ludzie chcą to oglądać, jest, jest, jest dobrze, no nie? Bo tak jak mówię, no wiązało się to widać z pewnymi benefitami, że na takiej imprezie jak właśnie Pixel Heaven byliście rozpoznawalni, też was później proszono, ale no, jakiś taki proces musiał zachodzić i, i ta kolekcja się poszerzała te, te filmiki yy, kręciliście. No właśnie, jak to wyglądało? No jesteście w stanie sobie przypomnieć teraz ten, te, te wrażenia, te, te pierwsze yy, dzikie lata? tego? Pierwsze lata to były naprawdę dzikie to Pierwsze filmiki to w ogóle było reklamy naszego yy, konwentu, tak. konwentu, kulkonu. I tam pokazywaliśmy sprzęty, które się mają na tym konwencie pojawić, ale konwent Tak, potem jeszcze poszed... mieliśmy problem ze zmianą kanału, nie wiem jak to dzisiaj Nazwy. wygląda. Nazwy, tak tak. tak, tak. I ona tam jeszcze chyba długo w URL-u była widoczna. Przecież a nie, a nie, tak, jest tak. Ciągle, nie jest ciągle widoczna? Jeszcze parę miesięcy tam widziałem tak. Kulkonek komuś URL sami. Czasami się potrafi ten jeszcze kulko tam gdzieś w adresie pojawić, ale potem Kulkon minął, zaczęliśmy jeździć po tych imprezach, zjeździliśmy chyba z 50, ale kanał tak się jakoś kurczę, on na początku nie był jakąś naszą główną działalnością, tam wrzucaliśmy raz na jakiś czas filmik, zupełnie mhm. bez jakiegoś tam harmonogramu, no ale on, jakoś zaczęło to się bardziej rozkręcać, a potem mieliśmy taki bardzo długi cykl e, Retro Studio, o bardzo wa fajnych, dziwnych, e, nietypowych urządzeniach, który kręciliśmy w takiej, na początku w ogóle u Artura w sklepie, Z biblioteka. a biblioteka, a potem w bibliotece, tak, tak, tak. I wtedy mieliśmy już tak, że mieliśmy właściwie raz na tydzień, dwa tygodnie odcinek. I, to, I ten cykl był chyba takim początkiem retrogralnie w tym składzie też. Pamiętam, że właśnie też po raz pierwszy występowałem jeszcze to. gościnnie w tym, w tym cyklu nagrywanym u Artur, u, w Arturowym, e, Arturowej firmie. Aha. Tak, a potem no tak, do... przejrzyliśmy do biblioteki. No. Bo W firmie za dużo zwiedzających było z zewnątrz. <laughs> w czasie nagrania ktoś potrafił wejść do firmy. Jak to do filmu? No, tak, no tak, tak, tak, tak, to była wspólna, to było w sumie sam początek, ale w sumie zapytałeś o to, co nas co skłoniło na przykład, co wpłynęło na to, że dla mnie rozpoznawalność była zupełnie drugorzędna. Na mnie najfajniejsze były reakcje ludzi, którzy, że tak powiem, fajnie się bawili przy tym sprzęcie. Super lubię reakcje dzieciaków, które są na początku zagubione, a później się świetnie bawią. I w sumie to było w sumie najprzyjemniejsze. Najbardziej mi się podobało, bo robiliśmy dużo imprez takich dużych, na przykład w Opolu taką imprezę dla, w sumie, to były dni chyba... Targi kariery, Targi edukacyjne, tak. Eduopole, Eduopole się nazywało. Tam mieliśmy potężną ilość stanowisk, tam było ile? Mieliśmy chyba 40 stanowisk busa, tego kupę sprzętu, kupę gablot z różnego rodzaju grami. No, w sumie to był taki zaczątek muzeum, prawda, panowie? Bo to tak można powiedzieć, była. To taka motywacja do muzeum, bo tam się człowiek hmm, tyle, tyle tak. namęcił, żeby coś fajnego ustawić, miał jakąś wizję yy, ty, tego. Wszyscy mieliśmy każdy robił jakieś swoje stoiska i wszystko pięknie, tylko że za dwa dni trzeba to no. zebrać i, i zakopać, więc chyba to spowodowało, że się muzeum pojawiło. Hall of Games, które było w ogóle no. dla nas też takim. Dla samej Hall of Games byliśmy zaskoczeniem, bo przecież <laughs> Hall of Games, które było e, potężną imprezą, znaczy mało rozlekanamowaną imprezę grową, która miała potężne ambicje. Tak można by to określić. I tak naprawdę <głos> red... tak. No, mówię trochę... skończyła się na, jednym, na jednej edycji, tak? <głos> tak, skończyła się na jednej edycji, Oj. ale ambicje były duże. Szkoda, jednocześnie szkoda, szkoda. bo Wrocław, Wrocław w brakuje takiej tej, ale na przykład było to bardzo ciekawe, bo widzieliśmy zmianę w nastawieniu do retro organizatorów imprezy. Jak wyglądała żywo. zmiana? Na, na, na ży żywo, no, tak, mieliśmy, Na mieliśmy żywo, tak, tak, Na początku mieliśmy taki problem, że właściwie o retro się nie mówiło, a już na końcu imprezy to zaczynało się od... Mamy największą strefę retro, jaka została stworzona i, i w ogóle fantastycznie ludzie się bawią na tej strefie. Tutaj tak, zostało to pięknie wyeksponowane i w ogóle. A na początku to było zupełnie... Co retro, Co jakieś stare komputery bez sensu, co nie? Fortunne było też to, że ci za to, chyba w którymś momencie powiedzieli, że na przykład zawsze przysłają do nas ludzi, którzy na przykład odkrywają, przychodzą tu z dziećmi, odkrywają, że te wszystkie pozostałe gry współczesne są pełne przemocy, u nas przemocy było relatywnie niewiele, tak, tak. z wyjątkami, więc <taka> oni na i przysyłali do nas i takim, taką troszkę oazą dla tych, którzy tutaj przyszli z dziećmi i nic dla tych dzieci nie znaleźli, a u nas jak najbardziej sporo. Tak, nawet najbrutalniejsza. Też całkiem fortunie się złożyło. Najbrutalniejsza gra retro to jest nic przy obecnej grze przeciętnie brutalny. Hmm. No, no dokładnie, tak, tak, tak, tak. tak. Chociaż wtedy y, bardziej się liczył ten kontekst i no, sami wiecie, jak, jak te niektóre kontrowersyjne gry, to ci się to po prostu <gry> <gry> wzbudzają tylko taki leki uśmieszek, a wtedy no, decydowano, czy w ogóle gry zakazać i, i wrzucić mhm. je do... Czy krew ma być czerwona czy zielona? Tak. Cie. tak no. no to chyba nadal w Niemczech, chociaż nie wiem, czy tam się tak, nie, nie zmieniło. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. Oni Dopiero niedawno tak. wykreślili River Ride z figier zakazanych. Naprawdę? <laughs> River Ride? To przepraszam, przez, nie wiedziałem. Przez, przez, przez, ładnych parę, <laughs> przez ładnych parę lat był ten, był grom zakazany, bo mówił o wojnie, prawda? Ale... A to ciekawe, ciekawe. Tak. No to się zmienia, no, widać. Mhm. Nie był zakazany, on był chyba do 18 lat, ale mimo wszystko. No jeśli dziecko Ach, poszło tak, do sklepu i tak. chciał kupić River no to byłoby nielegalne. Mhm. Taki zakazany, no w sumie może to dobra reklama była dla No ale właśnie wspomnieliście o wrocławskim muzeum muzeum Gry i Komputery Minionej Ery. I teraz jak sobie patrzę, to jest 2017 rok, kiedy chyba oficjalnie otworzyliście wrota no, tego muzeum, ale rozumiem, że to pewnie, tak jak, jak i Artur wspomniał, jak tu mówicie, że to, że to tak powoli chyba do tego zmierzało, tak? że, że ten kanał no, to była ciekawa rzecz związana z tym, żeby pewne rzeczy eksponować, pokazywać, ale jednak no, ten sprzęt chyba no, chcieliście, żeby jeszcze większa jakby i, i, i cały czas rzesza ludzi mogła go, go oglądać, dotknąć, no bo rozumiem, że... No ale to też przejdziemy do tego, ale... No, ta inicjatywa muzeum, ona kiełkowała długo? Czy to było tak, że właściwie w ciągu kilku miesięcy, kiedy udało się pewne rzeczy po prostu połączyć, te kropeczki, znaleźć miejsce, no bo sprzęt, który nie był, no to wtedy ruszyliście no, z, właśnie z tym, z tym wspaniałym, jak to się wyrażę, no, miejscem. No, po tylu tak, latach że, pewnie każdy. A, mówię tak, o ale, ale generalnie chodziło o to, że kanał był takim dodatkiem, do, wirtualnym dodatkiem do naszej pracy w rzeczywistym świecie. My większość swojej fizycznej roboty wykonywaliśmy właśnie na, na imprezach. Tak? Normalna, fizyczna robota, jeżdżenie z tymi sprzętami, pokazywanie sprzętów. Zrobiliśmy tych imprez kilkadziesiąt. I właśnie chyba z wykończenia fizycznego trochę z tego. Wynik, wynik, wynik po to muzeum. No i z tego, że się po prostu no, cała nasza praca szła trochę kurczę nad tymi na wystawami. Konto. Nie, gwizdek. Na... Mówi się w gwizdek. gwizdek, gwizdek, A, w... gwizdek. No, gwizdek. Tak. Nie na czyjeś konto, tylko w gwizdek. Po prostu, bo aha, to trzeba aha. było wszystko później rozłożyć. Znaczy, na czyjeś konto i w gwizdek. Bo to jak masz Hall of Games, które było retro, nagle stało. My uratowaliśmy trochę tą imprezę przez Nightboard. Tak było. No, tak było. Tak było. Tak było. Prawda. Uratowaliśmy tą imprezę, bo ta impreza była słaba, retro było dobre i ludzie się świetnie bawili. Tak samo wiele innych imprez, nie, nie to, że jesteśmy tacy ach, wspaniali, tylko, że retro jest po prostu fajne i tak wbrew temu wszystkiemu, że ludzie na początku tam mają jakieś tam a jakieś stare sprzęty nastawiają. My to poprawimy tak zrobić, że te stare sprzęty, no nie dość, że żyją, to jeszcze fajnie wyglądają i często do, takie smaczki, które wrzucamy w różnych miejscach, jakieś obrusy, ceraty, jakiś sprzęt audio, który gdzieś tam z tyłu stoi i teraz właściwie no, trochę trendy wyzwyczajaliśmy w powiem, tak. powiem Ci, Artur, pamiętasz, jak byliśmy, jak, jako pierwsi użyliśmy obrusów w ogóle, żeby tak. nie, nie, nie, nie kłaść na, na, na, na stołach, tylko właśnie na ładnych obrusach i to był szok. Tak, dla, tak. dla reszty ludzi. No, bo mnie mnie zaszczytenerwowały te szkolne obrusy w różnych, znaczy te szkolne Ech... stoły, które były odrapane. Połamane. I one były połamane, odrapane, oklejone gumami. Ja, coś musiłem wymyślić, żeby to zmienić. No i faktycznie zmieniliśmy to. Ale, a już wracając do, do tematu muzeum, to na przykład moja droga była trochę inna, bo powiem wam chłopaki szczerze, że ja od pierwszy, że tak powiem, rozmowy i wspomnienia o muzeum były już na DKIG, na którym się poznaliśmy, gdzie poznałem Krzyśka, nieżyjącego już dyrektora muzeum e, i poznałem Muze Mariusza muzeum Rozwadowskiego. Katowickiego, Muzeum, muzeum Katowickiego. Katowickiego. Tak, Muzeum Katowickiego. E, I poznałem Mariusza Rozwadowskiego. I z Krzyśkiem wtedy rozmawiałem. Też świętej pamięci. Tak, świętej pamięci. E, Krzysiu, mówię tam, no wiesz, tak się poznaliśmy, to już tam przeszliśmy na ty. Mówię, a wiesz, tak mi się marzy, żeby kiedyś muzeum otworzyć. Nie rób tego. Ty nie wiesz jakie to jest, jakie to jest tragedia. To jest tyle różnych ty, utrudnień. Nie, to ci, naprawdę to nie ma sensu. Chodź, ja pamiętam, jak dzisiaj mi to mówiłem. I może to trochę przekora. Bo pamiętacie, że byliśmy później w Katowicach, mieliśmy być jako część muzeum, bo mieliśmy taki tak. plan, żeby się połączyć z Katowicami, żeby być tak. jako filia Katowickiego muzeum. Ale Katowice to, nie były za bardzo chętne. W ten, no oni tak dawali powiem. takie warunki, które nam o, z kolei trochę nie odpowiadały, nie no bo jednak chcieliśmy być niezależni trochę, bo mieliśmy trochę inne pomysły, tak? Więc no to tak się, no. także to się, to, to jak najbardziej to, co Jakub powiedział i to, co Wojtek i co no. Michał wspominał, to, jest, to są takie na zasadzie, że my to jakby, to była ewolucja, tak? Która, prze, która doprowadziła do takiej małej no, rewolucji, no tak. <gry> którą jest muzeum tak, w no. naszym życiu, bo to jest rewolucja, nie da się jej w życiu. Tak, ale pewnie każdy mm -hmm. z was pamięta, jak tak, no, teraz mówicie trochę i co innego. I tak, jak widzisz, to nie, było, to nie był proces krótki. tak? To wręcz, wręcz były, były lata kiełkowania, bo ja na przykład głównie pamiętam właśnie to, że tak, no zapieprzanie z tymi sprzętami było też ciężkie, ale właśnie największe to, to był ból, że się zrobiło coś, co wygląda świetnie, jestem zadowolony i zaraz to swoje dziecko muszę, muszę zakopywać. tak? Więc tak naprawdę... No, pole nawet... było cudowne. No, tak. No, to więc, więc to, więc to że ci ludzie przyjdą i pójdą do tego muzeum, to taki trochę skutek uboczny. No, ale to żeby to już zrobić coś, no co ja patrzę że jestem happy, że to jest i stoi. Bo oczywiście no, bo im jeszcze im, dochodzą, im... Tak. Jeszcze dochodzą zgody praktyczne. Po jakimś czasie, na, na początku się o tym nie myśli, po jakimś czasie już widzi człowiek po tym sprzęcie, ile on traci, jak on się niszczy. No, tak. To też nie jest tylko mój wniosek, bo to samo mówił zresztą Krzysiek Fołowski. Jak, jak wielkim zniszczeniu podlega też samego jego wożenia, a w muzeum mamy sprzęty, które niektóre stoją praktycznie 8 lat już i, no, tak, bo... i nie są zniszczone. No, tak. że to też jest moim zdaniem całkiem, tak, no, całkiem tak, istotna tak. rzecz, że, że to tak. też ratuje pod wieloma względami te sprzęt. Jeśli trochę. się mhm w muzeum tylko kontrolery mają, mają nie za długie mhm. życie, ale oczywiście sprzęty, większość tych sprzętów jest tak dobra, że to wy jego ciekawa... ciekawostkę powiem, zawsze mówię, bo często się ludzie pytają na przykład, a co z telewizorami? Macie telewizory kineskopowe i co chwilę nie padają? Ja mówię, nie mamy takie telewizory, które są od samego początku, Aha. i na niektórych nie musisz włączać, żeby wiedzieć, jaka grana im jest, bo na przykład logo Kanta jest wypalone, także widać mhm. na wyłączonym telewizorze, mhm. więc to już jest ekstremum. Mhm, mh. No bo rozumiem, no przyznam się, że ze względu na, na, na odległość i no, z, e, bardzo chciałbym w końcu kiedyś odwiedzić, muzeum, ale nie wiem właśnie jak to wygląda, żeby no, jakbyście mogli mi tak y, y, y, wirtualnie opisać, bo rozumiem, że część sprzętów jest po prostu, eks, to jest ekspozycja, która jest w, w gablotach, opisana, a część rozumiem, bo tutaj nawet wspomnieliście o tym, że, że inscenizowane są pewne takie miejsca, żeby można było poczuć się, jakby się właśnie przeniosło, jakby się było w jakimś wehikule czasu, ale no, już wspomnieliście o tym, że rozumiem, że no to nie tylko jest oglądanie, ale też obcowanie z tym sprzętem. Tak? Na gdzie dobry zakładasz kapcie, na wszystkim jest proszę o tych eksponatów. Roz rozstawione linie idziesz takim wolskim tunelem na środku. Nie mieliśmy czyli... takie plany, Wojtek, chciałbym zauważyć. Oglądaliśmy inne takie wrocławskie muzeum. Tak, nie, moje nie ulubione growe. muzeum, moje ulubione muzeum poczty i telekomunikacji. Polecam odwiedzić tam pozdrawiał serdeczne. Nie było Cię, Artur, ale na pixelu Wojtek dostał po łapach od prawdziwego muzealnika. Tak, dokładnie. A, a, a, tak, a co zrobił, no, co dotykał? Dotknął szpiegowskiego magnetofonu z prl a. A to była ekspozycja z Muzeum, właśnie Techniki. I a, nie bardzo fajnie Dokładnie, właśnie. W zeszłym aj. roku mieli, mieli GEMA. Przykład, no, to, no, no. Tym no, roku, w tym roku mieli parę magnetofonów. Wojciech chciał dotknąć tam huzarki. A te IBM, a ja przepraszam, że mam się, yy, te ibm a to też od nich były? Nie, nie, nie, nie, ta... nie, nie, nie to były to to jakieś to, to byli, byli fajni goście i, ta, i tam wszystkie dotykałem. I tam Wojtek mógł klikać sobie. Można było, nawet zachęcali, żeby niektóre podnieść, bo niektóre <laughs> tak, miały metalowe tak, budowy tak, i ważyły sporo, aż bym się nie Ale nie, nie było. To grawitacja, to prawa. No ale wracajmy do naszego muzeum. A tutaj mogę powiedzieć, że musimy się pochwalić, ale jest taka prawda, że jak my to muzeum nie opisujemy, to i tak rzeczywistość jest fajniejsza. I wiele osób nam mówiło, że się nie spodziewało tego, co zobaczą i dopiero kiedy przyjechały, to im się otwierają oczy, tak żeśmy to ładnie wszystko przygotowali. A co my tam mamy? Mamy połączenie, mamy połączenie dwóch rzeczy, grania i kontekstu historycznego zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak połowa osób, więcej niż połowa osób przychodzi do nas, żeby sobie pograć ale są też tacy, którzy chcą obejrzeć ciekawe rzeczy no i my też chcemy pokazać ciekawe ciekawe rzeczy w naszych gablotkach mhm, mh. czyli yy, nie, nie dostanie się po łapkach, można nawet pograć w te sprzęty, rozumiem, że właśnie tego Duck Hunter też ale taki najcenniejszy okaz. Czy macie, nie wiem, Apple One w swojej kolekcji? Hmm. czy mamy. Prawie. <laughs> replikę, replikę. Pokretnie odpowiemy mamy. Tak, tak, tak, No ale jak to wygląda? W sensie yy, rozumiem, że no, to już jest taki egzemplarz, który pewnie nie jest włączony. Zresztą pewnie. Yy... Znaczy, Apple One w naszym muzeum jest tylko repliką stworzoną przez Wojtka, naszego, mojego takiego kolegę elektronika. Jest to działająca y -hmm. replika wystawiana przez Pawła PP yy, z Apple, Apple Muzeum on ma potężną kolekcję i my też mamy swoje, swoje ale on ma ładniejsze i więcej, więc postanowił nam wrzucić do, ponieważ sam myślał o tworzeniu muzeum APU we Wrocławiu no ale stwierdził, że to jednak zauważył jaki to jest nakład pracy, więc stwierdził dobra, to wrzucę wam kilka, kilka egzemplarzy moich komputerów do tego i tam mamy właśnie przez niego skonstruowane razem z Pawłem, zresztą byliśmy po walizkę Taką niemiecką, wstrętną kraciastą, która, w którym tutaj była powołana. Jak wiemy, jest komputerem do samodzielnego montażu, jest to właściwie sama płyta, więc wszystko inne, zasilacz, e, magnetofon czy klawiatura była czymś, jakby, co było trzeba zdobyć w tamtych czasach, więc obudową stała się stara walizka, którą zdobyliśmy na jednej z zjednoczonych giełd. No i wygląda to dość topornie, ale dość ciekawie bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że. No, mhm. Ale powiedziałeś, tak, że, że, że działa, bo, bo to jest działająca tak, aplikat. Tak, tak. To są w ogóle jest jakieś w ogóle takie uramowanie, które, które pokazuje, tak, tak. Co, co ten komputer I... właściwie mógł robić, bo ja nie Paweł wiem, czy sobie ma... ludzie zdawają sprawę. Tak, Paweł jak najbardziej uruchamiał go, tylko wiesz co, powiem ci szczerze, takie komputery. No, m, trzeba by to zrobić specjalny dzień. Tak, tak, tak, to jest tylko ciekawostka. Jeżeli byśmy zrobili specjalny dzień, znaczy nam też się wydawało, że to miejsce będzie dla gików i mhm. dla fanów retro. I nic Ale... bardziej wolnego. Nie ma ich aż tak dużo w Polsce. jednak Jest, jak najbardziej. Mhm. Ale naprawdę najwięcej odwiedza nas normalnych y, ludzi y, z dziećmi, którzy chcą pokazać swoją sentymentalną podróż do przeszłości swojego dzieciństwa i, i skopać tyłki dzieciom w grę swojej młodości. Tak. Proste, no to tak. Ja słyszałem, ja słyszałem, że macie też dobrą lokalizację właśnie w takim miejscu, gdzie, tak, gdzie tak. ewentualnie właśnie rodzic może iść tam gdzieś coś innego zobaczyć, jest, tak, a, jest, a dzieci mogą sobie pograć. To jest, nie, to jest przypadek, ona teraz się stała przypadek, dobra. Tak, tak. Ona teraz stała dobra, znaczy, bo teraz... Znaczy, no, znaczy, kiedyś dobra, kiedyś tak, była w sumie lepsza, jak kolega ze zwierząt egzotycznych był naprzeciwko, no to wtedy... O nie, no... To, to, to, to... Nie, tak, tak. Ale generalnie myśmy, myśmy jak wchodziliśmy na dworzec świebocki, to, to była ruina zajmowana przez jakieś straszne miejsca, a potem. 8... Ho tak, przez hostele pełne jakichś przeproszeniem, Żuli. Tak, hostele, Nie, no, hoste hostele robotnicze takie, no takie. Tak, były tak, robotnicze tak, hostele. No. Ale Żuli gadały... też było dużo. A naprzeciwko no. była roz były, były rozwalona jakaś ulica i po prostu takie płocze straszne. Bo była przebudowa linii tramwajowej, pamiętasz? Tak, jak tak, to tak. było? No, no, był, początki były trudne, no ale wiecie. Ale teraz okazuje się, że jesteśmy najbardziej hipsterskim budynku we Wrocławiu. Tak. Jest to, z... jest, to, jest to zjeść, jest to, jest to wypić. Jakby hipsterski, to tak nawet... mi się nie skojarzyło, ale rozumiem, że, że tak, tak. hipsterskie jest już retro generalnie, no, ale tak, tak. tak, bardziej hipsterskie jest już że chyba tylko ulica Świętego Antoniego, a potem już koniec listy. Tak. Więc mm -hmm. jesteśmy na drugim miejscu. No, to Zobacz, to tak po przepraszam, tak? No, wracając jeszcze, jeszcze do pytania o skarby, no to Artur no wspom wspom wspom wspom wspomniał o, o tym replice pluła. nie bym powiedział, że u mnie na szczycie listy są jeszcze dwie rzeczy. Jedna to, to Arturowa, która no, na razie niestety ma przejściową, dłuższą przerwę, ale automat Asteroids, który parę lat, parę wow. lat, o, o, lat, lat działał, oryginalny, drewniany, najstarszy automat, automat, jaki był z grafiką wektorową, tak jak wow. na moim ulubionym Vectrexie, a, dru a drugi, moja moja wokół, to powiem, że mój naj na chyba najcenniej, czy najcenniej, nie wiem, czy wartościowo, ale najcenniejszy, jeśli chodzi o jakby taką znaczenie Expona to pierwsza konsola ever czyli Magnavox Odyssey czyli też protoplasta Ponga, taka konsola, uh -huh. gdzie, gdzie tak naprawdę nie było w zasadzie żadnej logiki w niej. Tam, nie, tam były po prostu jakieś najprostsze układy, które wyświetlały dwie paletki i się sterowały dwie paletkami i piłką, a cała reszta to była, wyobra była wyobraźnia. Tak naprawdę punkty trzeba liczyć. Uh -huh. na, na była logika na tych foliach naklejanych. Tak, tak, tak na ale al, al, al, al, al była to hybryda gry planszowej, e, gry overlay czyli takiej kolorowej, kolorowej plansz, naklejanej na telewizor, co ładnie wygląda właśnie w muzeum i, i gier planszowych, nawet kostki były w zestawie do tego, czyli to były takie totalny, totalny etap początkowy, natomiast mm -hmm. up bardzo uproszczonego Ponga, protoplastę Ponga można było grać, zresztą później były procesy z Atari, na ile Ponga Atari uh -huh. jest klonem tego Ponga uh -huh. z, Mag z Magnavox Odyssey. Ja, niestety tego, na co tego nie włączamy, no bo znowu tego, norma tego zwykły człowiek z ulicy by nie ogarnął i cały czas ktoś musiał po prostu stać i to resetować i tłumaczyć, te sprzęty. Natomiast bardzo ładnie to wygląda w gablotce i bardzo ładnie jest powiedzieć, jaka konsola była pierwsza, bo zwykle nie jest łatwo powiedzieć, co było pierwsze. Pierwsza gra, pierwszy komputer, uh -huh. Nawet to jest dyskusyjne. A pierwsza konsola jest chyba raczej konsensus, że to było, że to było właśnie to. Chociaż oczywiście mhm. dla przeciętnych ludzi zwykle pierwszą konsolą jest Ponk albo NES najczęściej w głowach. Tak? Pierwsza tak. konsola seryjna, można powiedzieć. Tak, tak seryjnie tak. produkowana, bo to tak można, można rozdzielać. Bo mhm. oczywiście moglibyśmy postawić oscyloskop, by wygenerować jakieś e, gry, które były robione przez e, nie wiem, ośrodki e, naukowe w ramach studenckich. Mhm że tak powiem, szaleństw, no ale to, to seryjna, no to tak jak... No. To tak, ja mogę powiedzieć, że moim naj, najcenniejszą rzeczą jest z kolei yy, komputery Elvro, tak, te, które są stworzone, były tworzone tu we Wrocławiu. No ale to każdy z nas ma, jak gdyby, jak gdyby swoje, jakby taką tak, perełkę, tak. którą mhm. gdzieś, tam, tak. gdzieś tam ma rozumieszczoną w tym, bo i, i oddaliśmy Elvro i w sumie tak naprawdę nigdzie... Znaczy nie, przepraszam. Muzeum Zajezdnia jest jeszcze dział poświęcony komputerom Albro. Na przykład mamy fragment Odry, który mi się udało... No właśnie chciałem zapytać, że Odry to musielibyście chyba osobne a pomieszczenie, mamy, tak? A mamy, a mamy. dziwiłem, widzisz. Yy, panel Maka. sterujący do Odry 1305 mamy. Yy, odzyskałem ze złomowiska. Kiedyś kolega do mnie dzwoni taki za... Mówi, słuchaj, tutaj na rurach leży kawałek panelu sterującego od Odry. Ja mówię, no dobra, to już jadę, co nie? No i pan tam Uch. mówi do mnie, ja mówię, no ile pan sobie zapożyczy? No i on tam wymieni jakąś kwotę, ja mówię, no to proszę mi tylko napisać to dla muzeum, żeby mu się rozliczyć. A pan mówi, no dobrze, to ja pana znam, to ja panu to czekaję. Tak, tak. No, nie natomiast, nie. <laughs> natomiast jeśli chodzi o taką cięż, ciężką elektronikę, no to jest Muzeum Katowickie, które ma Odrę kompletną, tak, to, chyba tak, działającą, tak, ale, tak, tak, tak. ale zupełnie szczerze, szczerze powiem, że gdybyśmy mieli miejsce, to bym nie poświęcił go na Odrę, bo mimo wszystko, że dla nas byłaby to świetna rzecz, no, to, mhm. jak, to jak szkolety wspomnieli, to to, to, to bardziej nie jest... Pągi pokazać. Tak, no, tak. Ale tak, tak wam zapytam, chłopaki, jesteście bardziej tacy 8-bitowi czy 16-bitowi? Nie, Michał, ty to jesteś taki bardziej właśnie Amiga Atari ST, ja ZXpectrum. zaczynam na komodorku i chyba już komodorowcem będę do końca życia. Jestem, wydaje mi się, że powiedziałbym, że jestem bardziej już mobitowy. Grania więcej na Amidze, ale komodorek jest maszyną dla mnie ważną. Tam uczyłem się programować na przykład. Z takiej pięknej mm -hmm. książki, przygody z komputerem bez komputera. Książka no, programu, kawał bez historii. dla dzieci. Nauczyłem się programować, mm -hmm. skończyłem potem studia, teraz jestem programistą, więc Mimo, że ten komputer, tak jak go przeliczyłem przez kalkulator inflacyjny, to był warty mniej więcej tyle, co dzisiaj bez piątka dla moich rodziców, co było szokiem dla mnie potwornym. I tak tanio. Ale... Tak, tak, tak jak tania mówię, skończę Ja poszedłem do pracy, wydaje mi się, że spłaciłem ten komputer. Tak. No y -y -y -y. My jesteśmy star starzy, więc chyba, chyba serce zawsze najbardziej jest pierwszym komputerem, tak? Więc, U -u. więc te 8 komodorki. nie nienawi nienawiść do Atari z dawnych czasów, oczywiście teraz teraz żartobliwe i, i teraz to, Atari tak. też są. Ale... Nie, nie, ale, musisz, ale... Tutaj nie ma żadnego aterowca. No, no, ale to nie wiedziałeś, że to jest Natarii nawet. Ja przepraszam bardzo, zaczynałem swoją przygodę z, <grym> z grania Rambo Natarii. Ja, ale ten ja ten w zaczynałem o Ponga. Na... Ja, ja na na jestem kryptatarowcem. Jestem no tak, na w sumie, na zbiego, tak. ale ale tak. Ale wiecie. Tak, tak. Ja, ja akurat jestem bardzo zadowolony, że, że, że zaczynałem od tego Atari, bo dzięki temu mam bardzo wysoko postawioną to wszystko poprzeczkę, że mm. tak powiem, tolerancji ja, na okrutne gry. Jak się grało no, no, na Atari, so Atari 2600 w tej gry, to tak, właściwie Ale ja powiem, że za, za jest ładna, jest jest to jest szczególne miejsca w moim sercu. To znowu, to znowu pokażę to, jak długo się tym retro zajmujemy, no. bo ja zauważam, że musimy coś takiego jak wtórną nostalgię. Oczywiście Komodorek to było odkupienie pierwszego komputera, więc taka prawdziwa nostalgia, ale Atari dotyczące 600, nie pamiętam, czy o tym mówiłem, ale to była moja druga konsola w życiu w ogóle, zaraz po PS3 czyli tak, tak naprawdę jak zaczynałem się zajmować, z, z, zaczynałem szukać co tam z euro, z retro kupić, to chyba Atari 2600 były trzecim sprzętem, który kupiłem, bo akurat był za grosze na Allegro. I rzeczywiście był dla mnie taką podróżą w czasie, co to kurde jest, to takie rzeczy w ogóle, w ogóle były, bo to, no to było coś już takie, takie jak właśnie jakby w tej chwili ktoś spojrzał na Odrę i, i wydruk na terminalu. Te gry rzeczywiście uh -huh. wyglądały totalnie inaczej od tego, co znałem nawet, nawet z komodorka I, I strasznie z jednej strony, ale z drugiej strony rzeczywiście to, to było tak tak, tak brzydkie, że aż fajne dla mnie, bo dla mnie to było mhm, wtedy. M. Więc do dzisiaj, do dzisiaj bardzo, lubię to, bardzo lubię tą konsolkę, mimo że rzeczywiście na, w, porównaniu, w porównaniu z nią Atari i to ośmiobitowe, jakie znamy z Polski, czy Komodorek, to są po prostu superkomputery. E, tak. ale, ale tak, to Atari 2600 jest fajne. Ale nikt tutaj ZX Spectrum nie wymienił jako pierwszy komputer. No bo to jest wcześniejsze pokolenie, pokolenie. dla bogatych się... i to było wcześniej. Za naszych czasów. Spectrum już nie Ale nie, to, nie, no, no to... to, to stara. Ani mieści Timex'a? Nie, Michał, Timex y 1000, nie? Ja, ja ja Timex'a nie miałem, ale jak zaczynałem programować, to tak powiem w szóstej klasie podstawówki poszedłem na kursy mhm. języka Basic i pierwszym komputerem, na którym programowałem, to był właśnie Timex 2048, jak mi pamięć, nie myli. No. Potem przesiadłem się na komodorka i na początku no nie mogłem zrozumieć, jak w ogóle trzeba wpisywać klawisz na znaczy dla mnie to rozszyfrowanie, jak jaka kombinacja palca, skrótami, gum... jak, jak y, Jakie to kurde, marnotrawstwo to, to było, to było ale... w drugą stronę. To... Ale to <śmiech> ja niekorzystne. że komendami. to się nauczyć. No. Mhm. Ale teraz, te, teraz jestem wielkim mhm. fanem spektrumów i mam tych spektrumów aż chyba za dużo. mam. Stare i nowe, ja zbyt to i ja emulatory, po, poważam niezmiernie, i jeszcze bardziej poważam ZX, bo to są komputery przełomowe. Fetrum to jest, jest być może najważniejszy komputer tak. w historii ZX 80, mimo że tylko tylko dwóch tabliczek czekolady i to tych mniejszych. Mm -hmm. I, I prawie nie ma pamięci, taką samą nie, ma ciengu, nie ma kolorów i jeśli ktoś stworzy na to grę, no to będzie chodzić na połowie ekranu, bo na drugą połowę już nie ma RAMu. <laughs> I, I różne inne rzeczy, ale to był świetny komputer, ponieważ po pierwsze jest dzieckiem takiego marzenia, że... ser. Sir Clevia Sinclera, że każdy powinien mieć w domu komputer, że każdy powinien móc mieć w domu komputer i że da się to zrobić i że ludzie, tej wiary takie trochę naiwne chyba na tamte czasy, że ludzie będą chcieli mieć komputery, tylko muszą być dość tanie mm -hmm. i na drodze mnóstwa kompromisów udało się opodobać komputer, komputer, który kosztował 100 funtów w dniu premiery, trzykrotnie mniej niż, naj, niż najtańszy komputer konkurencji. I się okazało, że ludzie to kupili i to nawet nie chodzi tyle o ludzi, tylko przekonanie innych firm, że można produkować komputery, że komputery mogą być w domach, komputery powinny być w domach i w końcu będą w domach i dzięki temu malutkiemu komputerkowi, e, który się mieścił prawie że w dłoni, komputery trafiają do domu, dzięki temu je ja mamy dziś. Poza tym Z80, który był głównym sercem tego komputera, był bardzo popularny z dawnym za tak zwaną żelazną kurtyną i właściwie z mamy łatwo był dokładnie, on był on w, de, w, w, w wschodnich Niemczech produkowano te, na potęgę te, i, w, i w Rosji produkowano te procesory i zresztą u nas przecież tak samo y, pełno tych klonów y, funkcjonowało Związek Radziecki to chyba funkcjonował tu by się Willa trzeba było zapytać, ale tam z tego co on mi opowiadał to cała masa tych komputerów funkcjonowała w Związku Radzieckim, zresztą ta scena związana, związana z ZX Spectrum po tej wschodniej stronie bardzo, bardzo długo funkcjonowała jeszcze po odejściu tych komputerów, można by powiedzieć, do Lamusa, mhm. a z kolei MicroZeto, takie, to było przy Zeto, były tworzone takie cyfrowe kawiarenki, dzisiaj można by powiedzieć tak najprościej, w MicroZeto te ZX Spectrumy były mocno oblegane, z tym, że no, nie ukrywam, że już komputery, już ich następcy typu komodorek czy Atari no były no, jednak dzieciaki chciały do nich bardziej się dostać, ale ja uwielbiam kolorystykę Zeglik Spectrum mai i ten gumowy, charakterystyczny, miniaturowy kształt, który był, tak jak Michał wspominał, rewolucyjny na swoje czasy i, i właściwie chyba całą Europę Zachodnią. Skomputeryzował w pewnym sensie. Mhm. Cały brytyjski game tak. desk z tamtych czasów zaczynał u rodziców na strychu, na malutkim tak, gumiaczku, tak. stukając programy w Basic, a później jak gry. Tak, tak. Mhm. Aczkolwiek nie było to proste, cały No, mhm. <gry> mhm. Ale to chyba później już... No, ale gier mnóstwo a Europa, a, brytyjski tak, rynek tam się tak, rozwinął m. właśnie. To nie był taki tak. rynek jak w Stanach, czy, czy w Japonii korporacyjny, tylko to tak był rynek budowany przez ludzi od dołu, mhm, przez m. dzieciaki, które gdzieś tam u rodziców na tym i tak. pisali programy, a później gierki. I powiem wam że szczerze, że przez to, że tak, ta rewolucja, ta komputeryzacja, nie jak to powiedzieć, przyszła z takim opóźnieniem dziesięcioletnim takim, no, do Polski, to my mogliśmy trochę to przeżyć, bo, bo my mieliśmy tych tak, tak zwanych, tych sypialnianych producentów gier, którzy tworzyli właśnie na, na, na Atari. Znaczy to bardziej na Atari, uh -huh. bo później te wszystkie gry takie najpopularniejsze, które ja pamiętam. To, to, to po czasie one miały swoje konwersje bardzo dobre, na, na przykład na C64. I uh -huh. czy te klątwy, czy Hans klos, prawda, nie, nie wiem, czy misja, tak, ale, ale chyba... Ale, ale z najpierw były na tari. No właśnie, tak. odchodzi I ci młodzi ludzie, bo, no i też mamy to szczęście, że bardzo dużo ostatnio pojawiło się książek, choćby jak Bajty Polskie, albo nie tylko Wiedźmin, yy, które przybliżają tę ten, ten, ten, ten genezę tego, tego polskiego game devu. I, i, I po prostu tak to wyglądało, że też Młodzi ludzie, mówimy o nastolatkach właśnie, takich późnych nastolatkach, odkrywali te komputery i 8, bity, 8 bitów dla, dla zachodu to już była dawna przeszłość. Tam już się ocierać o 32-bitowe maszyny, a, a dla nas to był po prostu no, taki niesamowity technologiczny skok. Bo ja pamiętam, że moje Atari... Moja mama kupiła w Pewexie w 1992 roku, pierwszym, drugim roku. Uh -huh. Tak. No, no to, to, tak już ale... to już jest późno. Ale to, ale to właśnie widać, że potrzeba matką wynalazków, bo chyba szczególnie na Atari historia była taka właśnie, że już zachód, jak już wspomniałeś, już zachód się tymi grami nie interesował, a w Polsce tak. tych Atari był pierdy real, więc więc żeby mm -hmm. wziąć, brać nowe, dobre gry, trzeba było je napisać. Tak. Na. I chyba tak parę firm powstało, o -o. które to mm -hmm. rozkręciało to pol ten polski mm -hmm. game dev. A takie pytanko właśnie a propos jeszcze muzeum, czy zdarza Wam się robić jakieś takie wystawy okolicznościowe? Na przykład mamy teraz 40-lecie amigi Atari, tak, S ST, więc zastanawiam się, czy, czy macie tak przygotowane, że na przykład przez, przez te kilka miesięcy, a może w tym roku, po prostu więcej tych amig wystawicie, żeby zajęliście więcej zobaczyć. miejsca. Aha. Kiedy, kiedy, to kiedy, to kiedy problem. Tak. Kiedyś próbowaliśmy to robić, ale to są takie problemy praktyczne. Po pierwsze właśnie, że jak nie da się jakiejś maszyny obowiązkowej, to zawsze ktoś będzie mówił, a gdzie jest ten mój kochany właśnie, Spectrum, e, Amstrad, e, Atari, Amiga i tak dalej. Gdzie jest najlepsza konsola musimy... świata, Amiga CD32? Tak tak, tak. Mm. tak, tak, więc musimy, więc musimy to, roz, to rozłożyć, a druga sprawa, że no są takie rzeczy, które najlepiej działają i bardzo ważne, żeby to było samoobsługowe, tak, czyli, czyli maszyny i gry, które wysta wystarczy, że w danej grze e, albo komputer że się jakoś inaczej startuje gry, gry niż typowo, że nie jest to zawsze mhm. jeden przycisk albo joysticka, albo jakiś start na obudowie i już jest duży problem, tak? Więc tak, musimy tak mieć takie tak. rzeczy bardzo mocno wypróbowane praktycznie, nie mamy takiej swobody, żeby mhm. tutaj na przykład rzucić za chwilę więcej osób. spektrum na przykład jest problematyczne, tak? Wprawdzie mamy już tutaj jedną z borgowych tworów spektrum, ale, ale, ale, ale tam nawet z emulatora zawsze jest problem, bo w każdej grze trzeba skonfigurować na sterowanie i to już, to już raczej przekracza standardy, o, tak. standardy, standardy <śmiech> muzealne. Nawet y, ten sprzęt, ten despektrum. Muszę przyznać, że i nawet z tym oficjalnym padem no były gry, z którymi walczyłem nie z samą grą, tylko ze sterowaniem. Aha. I, i, i, ale dla mnie jaka to jest znowu takie neoretro, Retro, który jest idealną repliką no to jest świetna sprawa, no nie? Tak, To jest tak, Świetnie, że przy mnie Brytyjczyk się nabrał. Myślę, że to jest faktycznie. <grym> a miał tak. to w Także to, to nie jest coś do dobrze do... zachowana kopia, prawda, sprzętu. Mm. Pamięta, tak, mm. tak, tak, ale, ale jest zachowana z wszystkimi tymi wadami, więc mógł do widzenia, yeah. widzenia nostalgii, fajne. Między innym, kogoś, tak chce po prostu tak, wejść tak. i pograć, no to pogodzę. No wszyscy czekamy na tą Mamigę z, y, z klawiaturą. Mieliśmy już... Tak? To C64 Maxi, ale nie wiem, czy, czy doszło do Was plotki. Andrzej z Retrosfery, pozdrawiam Andrzeja, pokazywał mi właśnie na, podczas tych, tej, tego pikselowego wieczoru, tak, właściwie to po pikselu, no, Atari 800XL, właśnie w takiej... No, ja już zapomniałem... Ale mini czy, mini czy duże? Nie, nie, nie, nie, nie właśnie w pełni... Dużo. No, wygląda jak oryginalne Atari 800XL, tylko jak się przyjrzysz, to obok... Tak, obok portów joysticka masz jeszcze dodatkowe port USB, z tyłu oczywiście masz wszystkie nowoczesne wyjścia. By, być może, tak, tak, tak. No, ja wiem, że to pewnie jest chodzi, jeszcze Chodzi dalaki, o 800RM, tak, tak? -800, tak? No właśnie, ale robi wrażenie, prawda? No, widziałeś Borg, tak? Widziałeś ten sprzęt, wiesz o co mi chodzi. Na razie to rendering, ale chyba płytę główne już tam zrobili. Tak, mhm. widziałem, ale akurat to jest dosyć ciekawe, bo Atari jako jedyny nie ma współczesnej implementacji na FPGA, Tyż tego typu, bo i komodorek ma, no, i Spectrum no, ma. No bo Atari teraz jakby tutaj o, byli trochę budzi do tyłu. się do życia od lat z różnymi sprzętami, oni e, nawet wydali teraz chyba płyta tego typu, e, e, e, e, Tak, tak, to tak bo to jest nowy, nowy sprzęt po prostu. Aha, tak, tak, tak. Ale to nie jest, ale to nie ma nic, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bo to jest Pols polska inicjatywa. Tak, tak, tak. A tak. to, że Atari, Atari na szczęście odeszło od kryptowalut i naciągania mhm. ludzi stało się z powrotem dobrą e, firmą produkującą fajne retrosprzęty, to to jest fakt. Osobiście mam ich kilka sprzętów e, i prawdę mówiąc używam nawet ich joysticka. Ale, tego, działa inaczej niż erbinu? To jest przywodowego, jako mojego głównego tak, joysticka bo... do sprzętu 8-bitowych, tak? bo jest bardzo fajny. A, a tak. No tak, ale to działa lepiej to, niż, niż oryginał, i ma dąbkę na ma wejściowym. I Madongla ma na ma. 9, Także można go podłączyć. No, no nie, nie. No, no, tak, a nie, no, Skorpion skor, no, skor, skor, skor, skor, skor, skor, skor nie był do końca robiony. Nie, żeby być lewy. maty trafie, są w w fajne jakby pod kątem tego, że po pierwsze tyle lat są produkowane, po drugie fajnie odtwarzają pewien rodzaj z doświadczeń i niektórzy właśnie lubią takie tak. styki, tak. gdzie, gdzie trzeba mocno wcisnąć. Mm -hmm. ja to, a Ja na przykład mm -hmm. bardzo lubię te styki, które są lekkie, takie, że po prostu tylko pyki się porusza i dlatego nie trafiają mm -hmm. w mój gust, ale to każdy, no, każdy, każdy, ma, każdy ma swoje. Maty dają totalne i takie odczucia, jak mieliśmy my w swojej młodości, jak dostaliśmy mata, to to naprawdę, a już jak dostaniesz Skorpiona do ręki, to w tym -huh. momencie już to są wszystko, co chci, wszystko, co, z czego nie chciałem. Ja, skorpion chyba Ale... dwor와, do, długo, długo nie pożył, prawda, mimo współczesnych, więc to jednak jest sprzęt ładnie wyglądający, natomiast... No. tygodnie? No, natomiast zwykłe maty są, są dużo trwa nie, nie. Jeszcze, tylko, że nie każdy... Ale teraz lubi poprawili, ten... słyszałem maty, tak, z tego, coś, co... Nie, no to trochę dłużej. Ale też Tak, ta ostatnia o, osta ostatnia, o, o, ostatnia seria znowu rozwiązanie bardziej wytrzymała. No ale no, panowie, jeśli chodzi o też muzeum, to znakomici goście i no ja oczywiście no, miałem wiedzę czego piję Jakub też, bo, bo, bo rozmawialiśmy o tym. No Wojtek oczywiście też Mieście z nas zacnego gościa. i opowiedzcie, jak to jest, Czy często tacy, tacy panowie się pojawiają panie też znani z zna Wobec i jak to było z tym ostatnim i kto to był? No, rób, żeby nie... się wy, kto was odwiedził. Odwiedził nas y, y, y, miłośnik mi, miłośnik Austro-Węgier. Y, cudowny człowiek <śmiech> z, z, opisujący kuchnię, ale w otoczeniu, w którym ją, że tak powiem, tworzy, czyli historię, architekturę, więc kulinarnie, ale nie tylko. I miłośnik księżnej Sisi, to już powinno wiele powiedzieć. Mm -hmm. Smaczor, że bieży Pan Makłowicz. Świat, tak. no. E, no miłośnik właśnie. dobrego alkoholu, dobrego jedzenia. E, mm -hmm. I, no nie, nie niczego z tego uraz nie ma. Nie, przepraszam. Dostaliśmy jeden komentarz, że mamy słabe jedzenie i on przyjechał to zdementować. Dalej postać. W kuchennych rewolucjach y, będzie, będzie gościło muzeum hmm. właśnie wrocławskie. Nie, Zenny. fantastyczne spotkanie, naprawdę. Na, to nam zrobiło dzień, to nam zrobiło wszystkim. Dzień by Jakuba niestety nie było, a szkoda. E, a a ty ja myślałem, że to, że to Jakub odebrał telefon od no. imprezarium. Ta, ja tak, tak, tak on się nie zmienił, nie zjawił Anta... po prostu. On to po części a... uczynił, uczynił, ale zdalnie. Tak, znaczy... tak a jak, jak Anta... to zadzwonił, tak? Jak to nie. wyglądało? Jak te, te, ten proces? to? Halo dzwonię. No, nie no. No, nie myślałem, że to jakiś joke no. W robocie musiałem być. No, siedzę, siedzę, sobie normalnie, siedzę sobie normalnie, programuję w robocie i nagle dzwoni telefon muzealny. Dobry, tutaj pan taki, a ja, taki. Jestem inwestorio pana Makłowicza. Pan Makłowicz jest akurat we Wrocławiu, będzie tam na hali zwierzę by chciałby pokazać kontekst historyczny ciekawe miejsce. Pierwszą myśl, że jesteśmy pierwsza myśl nie była, tak, tak było, powiem, jak to sobie robi Ayabork. Gościć. Wiem, że oczywiście. Tak. <śla> największym przyjemności... jeszcze czekałem tam na miejscu. Nadal nie byłem przekonany, że to nie jest, aby tak, najbardziej tak. wyrofilowany z kamper czasu. Tak. Wszyscy nie, tak myśleliśmy, że, <ślaff> że to, był, to, że to nie, był taki prank, że to nie, niemożliwe. Ale podejrzewaliśmy, że robi coś na hali, więc wysłaliśmy szpiegów. I szpiedzy potwierdzili, że faktycznie Makowicz jest na hali. E, taka hala jedze z jedzeniem, która jest tam w głównym holu dawnego Dworca Siebockiego. Zapraszamy, bo mają bardzo dobre jedzenie, faktycznie. E, no i tam nagrywali odcinek. Makowicz nagrywał swój odcinek, e, smakując jakiegoś potężnego pastramia. burgera, ale pastramia. pastrami, ale burgerowe pastrami, jak mówisz? bo tam nawet pytałem, co zamówili, bo później jedliśmy tam z Kubusiem sobie na majkę. No, pasiekę zamówił, no i podobno bardzo mu smakowało. No, ale u nas przyszedł, wiem, fajnie, fajnie było poznać w ogóle małżonkę, panią Agnieszkę i tą całą ekipę, bo ekipa była bardzo wkręcona. E, Właśnie, no, bo to ty... normalnie y, nigdy nie widać tych, znaczy gdzieś tam tak, się tak, przebijają tak. sami. A to jest jednak cała taka ekipa. Tak, tam, tak. To jest pani Agnieszka, jego żona, która się zawsze trzyma gdzieś tam z boku i na firmach, chyba z Brazylii było widać. E, tak mi się wydaje, gdzieś tam jechali na naczepie samochodu, to gdzieś tam ona się winała, ale op operator i dźwiękowiec, który są razem z nim. E, tak samo, oni się czasami gdzieś tam w którymś filmie, e, że tak powiem, mhm. przewijają, a tutaj oni byli, e, że tak powiem, no, naszymi gośćmi. No, nie da się ukryć, że to jednak ch chyba największy no, taki no, można powiedzieć, no, dla Aha. mojego pokolenia, gwiazda, ale żeby był śmiesznik, pokolenie, e, pokolenie, taka pozytywna gwiazda. Pozytywna tak, gwiazda, bardzo, bo nie, bardzo, gwiazdy bardzo, dzisiaj bardzo. to. Jeden z niewielu gwiazd multipokoleniowych i, tak, i, i tak, bohaterem tak, pozytywnych memów i chyba tylko tak, pozytywnych. Tak, mnie to Pozytywn... bardzo ciekawi też właśnie te, te kulisy. Wiecie dlaczego? Bo dla uh -huh. mnie ten właśnie dźwiękowiec też przede wszystkim tak. je, robi fenomenalną robotę. Ja tak. nigdy nie widzę, gdzie ma mikrofon pan Robert nie wiem czy oni używają boom mikrofonów czy jakichkolwiek, ale zawsze nawet czy on jedzie po prostu Mamy w jakimś stormie na, na motorówce, czy jest jakiś hałas a i tak go dobrze dobrze słychać, Doskonale. A. A. i to jest po prostu niesamowite ja jako osoba, która powiedzmy amatorsko bawi się w montowanie amatorskich audycji radiowych zwanych podcastami no, zawsze ta jakość dźwięku to jest coś taki, taka, taka rzecz niedościgniona, żeby to wszystko było idealnie, a tam po prostu czy burza, czy sztorm, czy nie. Oczywiście w warunkach mhm. muzealnych tam nie było pewnie wtedy też śmiercenia u sąsiadów ani nic takiego, ale rozumiem, że też. No, pan, pan Robert nie okazał się geniuszem, jeśli chodzi o komputery, również, więc musieliście go też pewnie przygotować i, i, i też widzieć pewnie, jak to, jak to wygląda później. Ten efekt końcowy, no nie? Bo to chyba dopiero się pojawi, tak? Na Ty kanale. I tu cię zdziwię. bo y, specjalnie go zadałem mu pytanie, jakie, jakie gry pamięta. On pamiętał grę Red Barona. I mówi, mm -hmm. że latał tam samolotami Austro-Węgier i wymienił nawet imię, nazwisko <laughs> Barona, który, który był, bo tam był Boryskofen, prawda? Tam oni tak, mieli tak swoje to. historyczne nazwiska, więc, więc on wymienił ten... Przepraszam, nie pamiętam. Ale później stwierdził, no bo nie mieliśmy Red Barona, no to jest raczej pecetowa gra z początku lat chyba dziewięćdziesiątych, nie? Co mhm. 90. lat. No i, e, i aż w sumie, no, chociaż to trochę zaskomplikowane. E, no ale wracając, powiedział, że pamięta jeszcze taką okrutną grę, którą tato mu przywiózł z Berlina. I takie dwie głupie paletki, które się ja mówię, pąc. No to Ponga mamy. Mamy oczywiście. to. No i Ponga mieliśmy, no akurat mamy w takim fajnie wystylizowanym e, miejscu, gdzie chcieliśmy pokazać wschód zachód, czyli nasze ściany takie przaśne, wałkiem mm -hmm. malowane, no i te zachodnie białe, tam ładne biureczko, komodorek dla ta tatu Pong, prawda? No i on, on się od razu, jak zobaczy tego Ponga, to od razu do tego pobiegł. I wiadomo było, że tam nagrała tą część swoją, o którą, którą zapowiada nazwę mhm. za muzeum, za co my jesteśmy bardzo wdzięczni. No to super, super. Ciekawe, ciekawe mhm. doświadczenie. No panowie, ale no, już wspomnieliśmy, że nie tylko muzeum, nie tylko kanał, który w ogóle też, no, ja nie muszę go polecać, bo, bo to jest jednak znany, na którym nie tylko gry, bardzo mi się podoba e, cykl e, recenzji filmowych, bo, bo to mamy podobne gusta no to, to trzeba przyznać i też pewnie na, na podobnym kinie się wychowywaliśmy więc to też jest tak, że ja oczywiście doskonale znam te filmy i, i, i takie konfrontowanie właśnie też yy, o tych opowieści właśnie z moimi yy, z tym co ja pamiętam to jest, to jest rewelacyjna rzecz zresztą w ogóle teraz mnóstwo tych starych filmów dostaje nowe edycje w 4K więc można się już poczuć tak jakby się faktycznie było w kinie więc polecam no i oczywiście też yy, cykliczne streamy Borga. Ostatnio właśnie chyba wyciągnąłeś jakiegoś Amstrada, jakieś dyskietki miałeś. W ogóle z tego, z tego oglądałem. Tak, znalazłem trzy trzycalowe mm -hmm. tak. dyskietki. Znalazłem je i okazało no, się, kozani. że mniej pustych dyskietek nawet działały, także całkiem zadowolony jestem w Amstradzie. Ja go też widziałem tylko raz u siebie, a potem ojciec, który go przyniosł, To ja go widziałem tylko widziałem raz. W pamięć na ten temat i absolutnie że on niczego takiego nie przynosił. Może pamiętał, że po to tym, Schneider jak w był. W czasach, czasach próbowałem namierzyć na nowo ten komputer, licząc, że może gdzieś leży na jakimś strychu, ale nagle się okazuje, że efekt manteli się okazuje, że tylko my z Borgiem pamiętamy ten komputer. Już <śmiech> <śmiech> <śmiech> no, to był Schneider albo coś? No, no, choli, tak, ja to był Schneider. To był Schneider ze stacją deskietek. Ale był, był. Jakoś żywo no. pamiętam. Panowie, no bo tak jak powiedziałem, nie tylko to tak, okazuje tak, się, ale... że macie, przygotowujecie też fantastyczną imprezę i, i może w październiku i może właśnie teraz no to jest taki dobry moment, żebyście właśnie też o tym opowiedzieli, co to ma być. Yy, to nie jest impreza jednodniowa, to jest tak, dwudniowy, to jest weekend. Yy, 11-12 października, tak? No ale to, Michał, yy, przepraszam, yy, Jakubie oddaję Ci głos. Tak, to jest To jest 11-12 października we Wrocławiu. Impreza nazywa się Games and Vintage Days Wrocław. Zaskakujące. Mhm. I to jest impreza, na której będziemy tak, tak powiem, prezentować retro. Głównie, głównie retro. To jest impreza, która będzie odbywać w takim fajnym, klimatycznym miejscu Centrum Kultury i Inicjatyw Akademickich i Czasoprzestrzeń. To jest były, była zajezdnia tramwajowa. Tam są dwie ogromne remontowane hale po tramwajach. One mają tam ponad 1000-1500 metrów. W jednej hali będziemy my, a w drugiej hali będzie impreza, która jest z nami jak gdyby stowarzyszona. Raczej my z nią targi japońskie Nikon. No Przewidujemy tam dużo dobrej zabawy, dużo retro. Mamy już zapewnione sprzęty własne, retrosfery, flashback konsole Bogdana. Okay, yep którego mogliście pewnie Sprzęty na Pixel y, Heaven. kto y, tam jeszcze. Właśnie dawne komputery i gry. No właśnie, Wronek, który zapowiedział przywiezienie y, przenośnego LAN party oraz jakiegoś serii Komodorków. Y, jeszcze teraz y, zgarnęliśmy na Pixel Heaven Adama, który przyniesie zestaw Amic, czego też się cieszymy. No oprócz tego no będzie kupa dobrej zabawy. Impreza będzie Tania, 20 zł. To w kontekście bilet cen biletów na Pixela to naprawdę hmm. bardzo Dobrego, atrakcyjna cena. Jedzenia. Można powiedzieć, że to taka no, symboliczna. No, I ty jeszcze boru za dwie imprezy, zbyt zbyt imprezy, tak? Jeśli dobrze pamiętam. No no to tak, to, tak, bo bilet, bilet jest łączony. Eee. <laughs> za dwie imprezy, dokładnie. Za dwie imprezy. Nie no, no, to nie, no fajnie, fajnie było, Ale nie było tłoków. Wydaje mi się, że w blok był, bo wynikał z, małe, z małego miejsca. Ja, ja tutaj tylko dorzucę taki kamyczek. Yy, to taki, prawda. Takie chociaż... taki, taki ziarnko soli oko, yy, że jednak y, brak tych takich stoliczków, wiecie, tego, tego ogródka. No, m, m, może być nawet niepiwne, tylko żeby to był taki ogródek y, z ławeczkami, gdzie można było siedzieć, bo zawsze ten piksel to była taka fajna impreza y, socjalizująca. Taki networking wśród fanów. No, tak. Przecież y, no, my się poznaliśmy, ja poznałem jeszcze chłopaków i jeszcze z Loadingu, znaczy, w ogóle mógłbym wymienić tutaj połowę takiej y, y, retrosfery, która nie jest, y, niekoniecznie jest, wiecie, w tym top. No nie? To nie są te milionowe y, pełne subskrybentów konta, tylko właśnie takie z tej pasji i można porozmawiać było o wszystkim, i tego mi trochę brakowało, że tutaj nie było tego miejsca. Bardzo to ograniczyli, no ale zawsze ten plus to to kino elektronik i no fantastycznie nie wiem, czy, czy widzieliście e, finały Deluxki Jump z, no z takim komentarzem, na że no, z takim Mogę komentarzem po prostu rewelacja i ja muszę przyznać, że e, ominęły I, mnie inne ciekawe tak, wykłady, tak, bo tak, tak, ale jak już przyszedłem na chwilkę, to zostałem do końca no bo to się, no to były emocje to były emocje fantastyczne czyli, czyli impreza fantastyczna panowie bardzo wam dziękuję za, za to wirtualne spotkanie I mam jeszcze takie jedno pytanie na koniec zawsze eee, i to nie muszą być stare gry to, nie, to mogą być nowe gry ale tak zapytam was w co ostatnio gracie nie wiem i tutaj w tej kolejności od Wojtka zresztą bo tam mam na ekranie frabi co no, bo... ostatnio grać, i, i może takie skarby z Japonii to. <grym> tak, z, z, z Japo z Japonii to w skarby z Japonii to ciągle gram jeszcze w Zelda Tears of the Kingdom, Kingdom którą właśnie sobie zakupiłem jako platformę, jako pamiątkę z Japonii. Długa gra. No i... Oczywiście, opróc... po japońsku, jak każdy. No, tak, tak, tak. O, o, oczywiście. Japoński jest bardzo, bardzo proste A oprócz tego, nie da, nie, nie, nie, nie, nie, nie, jeśli chodzi o współczesne, współczesne rzeczy, no to niedawno Dołączyłem też do, do gry na posiadaczy PlayStation 5 no, i zaszalałem nawet z Pro, więc, więc ogrywam w zasadzie wszystko, co w abonamencie co jest, poczynając od klasyków. jak Polecam do, Stellar Blade blanki. oczywiście. To chyba trudne. Co, co to było? Stellar Blade to nie to, to taki slasher taki. A taki... dobra wiem wiem. Slasherów jakoś wielkim fanem nie jestem ale spróbuję bo grafika mi się bardzo podobała w filmikach ale to jeszcze nie było. To jest no właśnie o... dla grafiki była w, drugi, nie w, drugi, tak. w, drugi, w drugiej rundzie. No, tego nie... Zacząłem Ghost w Tsushima, więc to jest gra na długie godziny więc Abramente są zabójcze. Wszystko fajnie tylko że kiedy to grać. Mhm. Artur w Ty co ostatnio grywasz? A, Wiedźmina skończyłem już kilkakrotnie więc czekam na nowego. A ponieważ moi sąsiedzi e, nie grają, to postanowiłem ich wciągnąć w granie e, i gramy w w World War Z. E, to jest taka trochę głupawa strzelanka, przepraszam, że tak powiem, ale bardzo ją lubię. E, uh -huh. W tym, że wersja obrony, obrony danych, tych, czyli taki tower defense tylko ze strzelaniem. Bardzo to lubimy i wszyscy sąsiedzi się potwornie wkręcili. Ludzie, którzy na co dzień nie grali, raczej granie było ich, no, na pewno byśmy ich nie zobaczyli z padem, ale wszyscy stwierdzili, y -hmm. że to świetne. Możemy się spotkać na, na czacie i, i sobie popykać wspólne. Więc, więc to jest taki a... throwback do, do starych czasów, prawda? Nie jak to. sieć osiedlowa albo granie z tak, kumplami tak, na kanapie. Coś, no. takiego, coś takiego, właśnie takie coś, takie coś się wydarzyło u nas na osiedlu. Eee, mhm. I powiem szczerze, a ze starych gier to y, ostatnio naprawiałem komputer i człowiek miał cywilizację y, chyba dwójkę zainstalowaną. I przepadłeś. I jakoś, mi, jakoś mi pół dnia, mi, tak jakoś zacząłem naprawić, naprawiłem, Asza. później patrzę, cywilizacja dobra. No Ale przynajmniej dobrze przetestowałeś komputer po tak, naprawie. to jednak jest. tak. To się tak, ceni. To, w to tak, się jak ceni. najbardziej. No. no i tyle właściwie. ja tutaj chyba przy, połączę stare z nowym, bo ostatnio grałem w remake Oblivion. To ci kupiłem sobie. Nie grałem w tą grę za młodu, za młodu. Bo jakoś wtedy. Bo wtedy nie miałem akurat dobrego a Teraz całkiem się taka spodobała, Taka prosta chodzi się w firebole rzuca. Sam raz coś dla mnie. No i teraz jeszcze yy, mm -hmm. wyszedł Michał? nowy Switch. w co ostatnio mm -hmm. Ja jako rentownik gier Marek niezależnych będę miał dwie, jeśli pozwolisz. Gry niezależne. O, możesz i ile grasz, tyle możesz wymienić. Tak. Pierwsza to jest Satisfactory. Teraz mam trochę przestoju, ponieważ mam trochę tłuku w życiu, więc nie mam czasu nad tym siedzieć, ale to jest taka gra, w której to jest gra dla inżynierów. Budujemy fabrykę. To ostatnio się zrobił nawet dosyć taki popularny gatunek Factory Builder jesteśmy na jakiejś takiej planecie i musimy zbudować budować fabrykę i raz na jakiś czas dostarczać w kosmos części. To na początku po prostu kopiemy ręcznie minerały, potem pakujemy to do maszyny, która produkuje nam powiedzmy sztabki metalowe, potem z metalu robimy płyty, z drugiej robimy śruby, potem robimy z tego bardziej skomplikowane urządzenia. Wszystkie te maszyny łączymy pasami, także idea jest taka, żeby nic nie robić ręcznie, wszystko się robiło samo. I w ciągu jak wszyscy diabli, potem dochodzą kolejne maszyny, kolejne poziomy, potem budujemy pociągi, potem budujemy sieć energetyczną, różne elektrownie, elektrowni, mnóstwo kontentu i naprawdę to jest gra na lata ja tę grę kupuję w 2020 roku, ona dopiero w zeszłym roku osiągnęła poziom, wyszła, wyszła z mhm. jest rozbudowana jak wszyscy diabli, piękna gra, świetnie wyglądająca, mnóstwo satysfakcji, mnóstwo gameplayu, nie wiem ile jeszcze lat będę w to grał, ale naprawdę daję radę, a że teraz właśnie mam przesuj nie mogę grać w tą, w tą, w tą moją dużą rozgrywkę, to przypadkiem trafiłem na Balatro i byłem w ciężkim szoku. Balatro no, to jest taka... narkotyk, narkotyk. Dokładnie, To jest, zobaczyłem to na Game Passie, bo, bo jest na Game Passie teraz od niedawna, ale jak to zobaczyłem, to kupiłem to na komórkę, ponieważ no, mieć to coś pod ręką, to jest jakby w tym momencie każdy rodzaj transportu miejskiego działa jak teleport. Albo mm -hmm. nawet międzymiejskiego działa jak teleport, bo to potrafi wciągnąć, może w to grać nawet trzy godziny. To jest takie połączenie pokera, pasjansa i z elementami RPG-owego Wszystko w takiej roglajkowej -like obudowie. Więc naprawdę, naprawdę wciąga gra, ma bardzo dużą entropię. Tam mnóstwo różnych zasad, które można modyfikować. Każde, każde przejście gry jest praktycznie inne. Mm -hmm. Świetna rozgrywka, jeśli ktoś nie widział, to, to radzę się zainteresować. Oj tak, tak, tak. Chociaż przyznam, że jak ja zacząłem, bo ja to na Balator trafiłem e, później, już, już był ten międzynarodowy sukces osiągnięty, bo mm -hmm. ta, ta gra niedawno, chyba, od nie parę miesięcy, chyba jest. E, w game Passie to też też się wsiąłem, ale mówię, nie, jest dużo innych gier. I, i, ale rozumiem, że to jest rozwiązanie właśnie, bo to jest taka gra w ona też jest znakomą, tak? Panowie, serdecznie dziękuję za, za tę wizytę, waszą w wirtualnym studiu. Było no, mi bardzo miło i, i myślę, że, że, że waszych opowieści można słuchać godzinami. I mam nadzieję, że mhm. będzie okazja się we Wrocławiu spotkać. I, potraktujecie mnie jak przynajmniej jak Mugowicza. no nie żartuję oczywiście, ale, ale bardzo było mi miło i, i no ja myślę, że y, tutaj reklamować retrogalnie nie trzeba, ale oczywiście zapraszam i, a naszych drogich słuchaczy y, zapraszam do komentowania do, do polecenia znajomych no, co słyszymy się za tydzień, cześć, hej dzięki, cześć do widzenia na razie Bye.